Rozdział trzeci. Brat Jereda widzi palec Pana, gdy dotyka on szesnastu kamyków. Chrystus ukazuje się bratu Jereda w swym duchowym ciele. Zasłona przestaje być nieprzenikniona dla tych, którzy wiedzą z całą pewnością. Interpretory umożliwią ujawnienie zapisu Jeredów. I stało się, że brat Jereda, gdy zbudowali osiem barek, poszedł na górę, którą nazwali Szelem, bowiem była bardzo wysoka, i wytopił ze skały szesnaście kamyków, a były one białe i przejrzyste niczym szkło. I zaniósł je w rękach na szczyt góry i ponownie wołał do Pana. O Panie, powiedziałeś, że będziemy otoczeni wodą, nie bądź więc gniewny na swego sługę, widząc jego słabość przed Tobą. Oto wiemy, że jesteś święty i żyjesz w niebie i wiemy, że jesteśmy niegodni przed Tobą, gdyż z powodu upadku ustawicznie skłaniamy się ku nieprawości. Mimo to, Panie, nakazałeś nam modlić się do Ciebie, abyśmy mogli otrzymać od Ciebie to, czego pragniemy. Oto ukarałeś nas, Panie, za naszą niegodziwość. Wypędziłeś nas i żyliśmy przez tyle lat w puszczy, Mimo to byłeś nam miłosierny. Okaż mi łaskę, Panie, i odwróć swój gniew od tego ludu, który jest Twoim ludem, i nie pozwól, aby w ciemności przemierzali szalejące morze. Oto wytopiłem ze skały te kamyki. I wiem, Panie, że masz wszelką moc i możesz zrobić, co zechcesz dla dobra człowieka. Dotknij więc tych kamyków Twym palcem i uczyń, aby świeciły w ciemności, a będą nam świeciły w barkach, które zbudowaliśmy i będziemy mieli światło, przeprawiając się przez morze. Wiemy, Panie, że możesz tego dokonać i okazać swą wielką moc, która przekracza pojęcie ludzkie. I stało się, że gdy brat Jereda wypowiedział te słowa, Pan wyciągnął rękę i dotknął każdego z kamyków i zasłona została zdjęta z oczu brata Jereda, że zobaczył palec Pana, a był on jak palec człowieka z krwi i kości. I brat Jereda przypadł do ziemi przed Panem przejęty strachem. I Pan, widząc, że brat Jereda przypadł do ziemi, powiedział mu, Powstań! Dlaczego przypadłeś do ziemi? I brat Jereda odpowiedział Panu, Zobaczyłem palec Pana i... Przeraziłem się, że Pan mnie porazi, gdyż nie wiedziałem, że Pan ma ciało i krew. I Pan powiedział mu, ze względu na swą wiarę, zobaczyłeś, że przyjmę ciało i krew. I nigdy człowiek nie zwrócił się do mnie z tak wielką wiarą, jak ty to uczyniłeś, gdyż inaczej nie mógłbyś zobaczyć mego palca. Czy zobaczyłeś coś więcej? I brat Jereda odpowiedział – Nie, panie, pokaż mi się, panie. I pan zapytał go – Czy uwierzysz w to, co ci powiem? I brat Jereda odpowiedział – Wiem, panie, że mówisz prawdę, gdyż jesteś Bogiem prawdy i nie możesz kłamać. I gdy to powiedział, pan mu się ukazał. I pan powiedział mu – Zostaniesz wykupiony od upadku i powrócisz do mnie, albowiem jesteś o tym przekonany, dlatego też ukazałem ci się. Jestem tym, który był przygotowany od założenia świata, by odkupić mój lud. Jestem Jezusem Chrystusem, Ojcem i Synem. Dzięki mnie wszyscy ludzie, którzy uwierzą w imię moje, będą mieli życie wieczne i staną się moimi synami i córkami. I nigdy nie ukazałem się żadnemu człowiekowi, którego stworzyłem, gdyż żaden człowiek nie uwierzył we mnie tak jak Ty. Czy widzisz, że zostałeś stworzony na moje podobieństwo? Oto wszyscy ludzie zostali stworzeni na początku na moje podobieństwo. Ciało, które teraz widzisz, jest moim duchowym ciałem i stworzyłem człowieka na podobieństwo mego duchowego ciała. Oto jak teraz ukazuje się Tobie w duchu, ukaże się memu ludowi w ciele. I ja moroni nie mogę przytoczyć wszystkiego, co zostało zapisane, ale wystarcza, jak powiem, że Jezus ukazał się temu człowiekowi i że jego duch miał taką samą postać jak jego ciało, gdy ukazał się Nefitom. I nauczał brata Jereda, jak nauczał Nefitów. I pokazał mu swe wielkie dzieła, że brat Jereda wiedział, że jest on Bogiem. I tak człowiek ten, przekonawszy się o Bogu, nie mógł nie widzieć przez zasłony. I gdy zobaczył palec Jezusa, przypadł do ziemi przejęty strachem, wiedząc, że jest to palec Pana. I już nie wierzył, ale wiedział bez żadnej wątpliwości. I ponieważ wiedział, z całą pewnością zasłona przestała być dla Niego nieprzenikniona. Ujrzał więc Jezusa i Jezus nauczał go. I stało się, że Pan powiedział bratu Jereda, to, co widziałeś i słyszałeś, nie będzie dane światu, do czasu, gdy w ciele, w sławie moje imię. Zachowasz więc w tajemnicy, co widziałeś i słyszałeś i nie wyjawisz tego nikomu. I gdy przyjdziesz do mnie, będziesz miał to spisane i zapieczętowane, że nikt nie będzie mógł tego odczytać, albowiem zapiszesz to w języku, którego nie znają. I dam Ci te dwa kamienie, które zapieczętujesz z tym, co zapiszesz, i pomieszałem język, w którym będziesz pisał, kiedy więc uznam to za stosowne, uczynię, że kamienie te będą dla ludzi szkłem powiększającym to, co zapiszesz. I gdy Pan to powiedział, pokazał bratu Jereda wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi, a także wszystkich, którzy przyjdą na świat, żadnych nie pomijając, aż po krańce świata. Albowiem powiedział mu przedtem, iż jeśli wierzy, że Pan może mu to wszystko pokazać, zostanie mu to ukazane. I Pan nie mógł mu tego nie pokazać, gdyż brat Jereda wiedział, że jest to w mocy Pana. I Pan mu powiedział, zapisz to wszystko i zapieczętuj, i gdy uznam to za stosowne, wyjawię to ludziom. I Pan nakazał mu, aby zapieczętował dwa kamienie, które otrzymał i nie pokazywał ich, a Pan Wydaje później ludziom.